No nie, chyba nie myśleliście, że wam to zrobię. To tłusty dróg w Radio Pirat, tu się puszcza punk, glam, garażowego rock'n'rolla, hardcore, a nie popelinę, którą wszystkie supermarkety katują nas już od lekko licząc połowy października. Nabrałem was, co? No to wracamy na właściwe muzyczne tory za sprawą singla... Grupy Fir z 1982 dziewięćset drugiego roku. Tytuł nie podam, ale łatwo go odgadniecie. To była legendarna grupa fear z Los Angeles. W swojej ojczyźnie zasłużeni klasycy u nas niestety raczej niedocenieni. A warto pamiętać o tym zespole. Mają na koncie takie majsterszczyki jak Let's Have A War, No More Nothing czy I Love Living In The City. Oraz, ciekawostka, przez skład przewinął się Flea z Red Hot Chili Peppers. Flea to zdolny muzyk, szkoda, że zamiast ognistego panka wybrał stadionowe Rock i to ich fanki, całkiem śwarne, ale też przetykane łzawymi balladami. A ten singiel, Fact The Christmas, nagrano przy okazji prac nad debiutanckim albumem The Record, w 1982 roku. A wcześniej puściłem Wam ŁAM, ten chłam, nie tylko dla prostej draki, ale też po to, by przypomnieć, że nakładem wydawnictwa Znak ukazała się książka George i ja, którą napisał Andrew Ridgley, czyli mniej znana połowa duetu ŁAM. I ja tę książkę postaram się zdobyć, w znoju i trudzie przeczytać i zdać Wam sprawę z lektury. Bo skoro jest to opowieść o fenomenie popkultury, to myślę, że warto go poznać, tym bardziej, że Lest Christmas czy Wake Me Up Before You Go Go wciąż słyszymy niemal zewsząd, chociaż panowie zakończyli wspólną działalność w 1986 roku. A teraz pochylmy się nad czołowym punkowym problematem. Fuck the Christmas czy nie? Doskonale rozumiem te i owych, którzy nie lubią Bożego Narodzenia, nie obchodzą świąt, bo nie są religijni lub nie lubią spotkań rodzinnych. Przez większość świadomego życia też nie lubiłem świąt, głównie z powodów estetycznych. Nie znoszę tego kiczu, którego z rok na rok coraz więcej dookoła Przede wszystkim kolęd, one w wykonaniu naszych rodzimych estradowych wycirusów są wyjątkowo tandetne i takie słodko pierdzące. Nie znoszę tych wszystkich plastikowych Mikołajów, tych światełek, nachalnych reklam, całego tego badziewia. W święta lubiłem poglądać stare szrotowe filmidła w telewizji, no i przede wszystkim spotkać je z rodziną. A ponieważ w moim życiu dzieje się tak, że rodzina mi się nie powiększa, tylko z biegiem czasu raczej pomniejsza, to jednak doceniam to, że możemy w niewielkim gronie celebrować wspólnie uroczystości. A inni pewnie mają inaczej. I inne. Na przykład ktoś ma dużą rodzinę i na zjeżdża się kuzynów, ciotek, stryjów i niekiedy robi się okropnie, wręcz toksycznie, bo na świąteczny stół obok kutii czy grzybowej Wjeżdżają tematy polityczne albo niedelikatne pytania. Czemu nie macie dzieci? Albo czemu nie porobiliście fantastycznych karier, skoro syn cioci Jadzi skończył Harvard i jest nie wiadomo kim wydycha zagrożone gatunki i sra bursztynem, a córka wuja z dzicha to w ogóle wyszła za mąż za milionera, a wy, wy wykonujecie jakieś gówno pracę za grosze. Tak też bywa, ale ten raz czy dwa razy do roku przy okazji świąt dobrze zakopać to pór wojenny. Ja nie chcę brzmieć jak kaznodzieja czy terapeuta rodzinny, ale po prostu takie jest życie. Z bliskimi często trudno się dogadać, ale warto spróbować. Dlatego oprócz piosenek obrazoburczych tym razem puszczę też kilka takich z proświątecznym przesłaniem. A że warto spotkać się z rodziną, Ponad podziałami politycznymi, pokoleniowymi czy lifestyleowymi będą nas przekonywać bostończycy z drobkich Murphys w okolicznościowym utworze The Seasons Upon Us The Seasons Upon Us, it's that time of year Randy and Eggnog, there's plenty of cheer There's lights on the trees and there's wreaths to be hung There's mischief and mayhem and songs to be sung There's bells and there's holly, the kids are gung-ho True love finds a kiss beneath fresh mistletoe Some families are messed up while others are fine If you think yours is crazy Well you should see my Wrap box full of shit He likes to pelt carolers With icy snowballs I'd like to take them out back And deck them more than the halls With family like this I would have to confess I'd be better off Lonely, distraught, and depressed The season's upon us It's that time of year Może drobki Murphys, najbardziej lubię fragment, który w wolnym tłumaczeniu, takim na prędce sporządzonym, brzmiałby tak. Jedne rodziny są pokręcone, inne w porządku są. Myślisz, że twoja towariaci, co powiesz na moją? To czysta prawda bardzo różnimy się między sobą, także w gronie najbliższych, ale mimo tych różnic trzeba się trzymać razem i wspierać. A święta mają jeszcze jeden trudny aspekt ekonomiczny. Mam tu na myśli prezenty i nadwymiarowe zakupy. Boże Narodzenie niestety uległo komercjalizacji, a przecież nie o to chodzi w tej tradycji, ale Wy to dobrze wiecie i nie muszę tu wygłaszać antykapitalistycznych tyrat. Kiedy tego słuchacie, czyli o 15, w samą Wigilię, o dziesiątej, czyli przed Pasterką, albo może zamiast Pasterki lub naszym podcastowym archiwum, to pewnie już jesteście po zakupach, ale jeśli na przykład jeszcze jesteście nastolatkami albo powiedzmy, że wam wujek z Rajchu czy ciocia ze Stanów przesłali pęgo, to pewnie zastanawiacie się, co zrobić z nadprogramowymi pieniędzmi. To ja wam poradzę, jak się ich najlepiej pozbyć. Najlepiej oczywiście wydać na bliźnich. Pełne z ludzi oraz organizacji pomocowych, którym warto przelać darowiznę. A jeśli chcecie zrobić sobie samym prezent, to lepiej unikać marketów i centrów handlowych, których działalność i tak będzie w najbliższym czasie ograniczona. Wielkopowierzchniowy handel to siedlisko zarazy nie tylko covid ale i innych y, takich jak wyzysk, niszczenie lokalnych firm, marnotrawstwo żywności. Zamiast tego warto udać się na przykład, do spółdzielni Ogniwo na ulicę Smolki 11a w Krakowie. To takie podwóreczko na Podgórzu, Idąc od strony kalwaryjskiej, mija się dawny gmach Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, potem Urząd Statystyczny, myk w podwóreczko, po prawej stronie i już jesteście pod numerem 11a, czyli na miejscu. Ale najpierw sprawdźcie sobie w sieci co i jak, jakie mają godziny otwarcia, a jak się Wam nie chce fatygować osobiście, co nawet zdrowsze i bezpieczniejsze, to piszcie albo dzwońcie, i Wam spółdzielczynie z ogniwa podrzucą książki albo kawę Fairtrade na wskazany adres w Krakowie lub wyślą pocztą. Reklamuję Wam ogniwo nie dlatego, że mi płacą dukatami, których im brakuje, ale dlatego, że jak zostawiacie u nich parę złotych, to one do Was wrócą. W postaci wydarzeń online, warsztatów, bookcrossingu, wystaw, innych pożytecznych akcji. W idealnym świecie, o który codziennie się staramy, każda organizacja czy przedsiębiorstwo nie tylko by się rozliczała z kontrahentami i urzędem skarbowym, ale i wspierała cele społeczne, edukacyjne, kulturalne. Byłyby tysiące takich ogniw, które łączyłyby się w jeden łańcuch postępu i dobrej roboty. No ale nie żyjemy w, jeszcze w takim świecie. Żeby się do niego zbliżyć, warto rzucić grosz na cenne przedsięwzięcia. Na przykład na środowisko Resetu Obywatelskiego, czyli kanał YouTubeowy, w którym można posłuchać m.in. Klementyny Suchanow, Marcina Celińskiego, Marty Woźniak, Radosława Grucy, Piotra Szumlewicza czy Tomasza Piątka. No i właśnie, możecie wesprzeć rozwój tej doskonałej redakcji, ale także związanego z nią wydawnictwa Arbitror, i wesprzeć też Tomasza Piątka. Oni podjęli się wysiłku przygotowania książki o Tadeuszu Ryzyku pod roboczym tytułem Ryzyk Nieznany. Tomasza Piątka nie trzeba przedstawiać, ale dla przypomnienia osobom, które na przykład urodziły się wczoraj, wspomnę, że to jeden z najznamienitszych, najbardziej wyrazistych polskich prozaików w ostatnich dekadach, który chwilowo, miejmy nadzieję, zostawił beletrystykę na rzecz brutalnej rzeczywistości. I od paru lat zajmuje się literaturą faktu. Wydał kilka bestsellerów, m.in. o Macierewiczu, Morawieckim, prezydencie Andrzeju Dudzie. A teraz zabierze się za toruńskiego magnata medialnego. Znając poprzednie książki autora wiem, czego można się spodziewać. Piątek nie pisze o tym, na co rzucają się reporterzy szukający sensacji, tylko ślęczy w archiwach, w Instytucie Pamięci Narodowej, przeczesuje bazy danych gospodarczych, i wyciąga na wierzch to, co często umyka innym dziennikarzom opozycyjnym czy krytycznym wobec rządu. Możecie się dowiedzieć, jakie źródła dochodu miał pan prezydent przed polityczną karierą, kto karierę menedżerską i polityczną pana premiera wspierał, albo jak to było z historią Antoniego Macierewicza. A przy tym to nie jest agitacja, tylko zbiór danych, precyzyjnie cytowanych źródeł, z uwzględnieniem możliwości interpretacyjnych, ale też z pozostawieniem ostatecznej oceny czytelniczkom i czytelnikom. I pełno przepisów, linków, źródeł, infografik i innych materiałów, dzięki którym łatwiej można te dane zobaczyć i jakoś się do nich odnieść, nawet jeśli nie jesteście ekspertami w dziedzinie na przykład spółek. Działalność Piątka i wydawnictwa Arbitror, gdzie znajdziecie książki także np. Jana Śpiewaka czy Marka Meissnera, tym się różni od tego, co dostajemy od skodziałej liberalnej opozycji, że on i inni autorzy, zamiast pisać, że kaczor, hihi, hi jest mały, nie ma żony, tylko kota, albo jakieś kocopoły o tym, że 500 plus i inne świadczenie socjalne kogoś mogą rozleniwić, zajmuje się tym, co naprawdę ważne. A to są na przykład pewne niepokojące zależności i długi wdzięczności zaciągane przez naszych polityków na wschodzie, w Białorusi, w Rosji, czy nawet w Chinach. Albo przenoszenie do nas wschodnich rozwiązań ustrojowych. Kto od czasu do czasu czyta o tym, jakie u sąsiadów panują standardy w zakresie praw człowieka, albo zna historię naszych kontaktów z Imperium Rosyjskim, dobrze wie, jak to się dla nas może skończyć i czym to pachnie. Taka robota to wielomiesięczna akwerenda, podróże po Polsce, by porozmawiać ze świadkami, precyzyjna, wymagająca redakcja, to mnóstwo czasu i poważne nakłady finansowe. Dlatego warto wesprzeć Tomasza Piątka w jego pracy i przyczynić się do wydania książki o ryzyku ryzyk już znam. oczywiście pisano. Są książki choćby Marcina Wójcika w rodzinie ojca mego, czy imperator Piotra Głuchowskiego i Jacka Hołuba, ale to są reportaże pisane z zacięciem socjologicznym, opowieści o pewnym fenomenie. A tym razem możemy liczyć na coś innego i na więcej, bo Piątek nie będzie opisywał różnych detali, na przykład tego ile ryzyk ma podbródków, ale skąd się brały środki na to imperium, jak to było z nadajnikiem na Uralu, dlaczego ojciec Tadeusz może bezkarnie ignorować polecenia z Rzymu, a jeśli jakiegoś Rzymu słucha, to chyba tego na wschodzie, zwanego trzecim Rzymem. Sądzę, że trzeba go będzie kiedyś do nas zaprosić i porozmawiać o tej i innych książkach. Jak nam się uda przyczynić do szybkiej finalizacji tego przedsięwzięcia wydawniczego, to postaram się, by Tomasz Piątek wystąpił w naszej audycji no i o to, żeby Tłusty Druk jako pierwsza redakcja opublikował ekskluzywną recenzję. Rydzyk dostaje ogromne dotacje z publicznych pieniędzy, a Piątek ma tylko nas. Więc warto go wesprzeć i choćby dlatego, że być może Wam się nie podoba, że Wasze podatki, Wasza krwawica zamiast trafiać do domów opieki, szkół, bibliotek i szpitali idzie na nacjonalistyczną propagandę z wychyłem w jedną stronę. Wspierając reset obywatelski i piątka macie okazję przyczynić się do tego, że to się szybciej zmieni. A teraz posłuchamy Ramones i Merry Christmas. Tej piosenki nie usłyszycie w Radio Maryja, w komercyjnych radiostacjach też raczej nie, ale w tłustym druku, w Radio Pirat. Proszę bardzo. Merry Christmas, I don't want to... Fight głupio się czuje gadając o forsie i o zakupach w święta, ale to przecież ich podszewka, czołówki w gazetach i portalach poruszają takie tematy jak to kiedy markety będą czynne albo czy karpia dowieźli, a także czy na przykład bigos lepiej mieszać ważą warząchwią czy może jednak łokciem. No więc może warto też w niezależnych, obywatelskich mediach o tym pogadać i zastanowić się, co zrobić, by one były bardziej etyczne, a mogą być przynajmniej w takiej skromnej skali, w skromnym wymiarze. Wspominałem już o ogniwie Arbitroże. Nieustająco w tych naszych spotkaniach przypominam o niezależnych księgarniach, o małych wydawnictwach, czy o kawiarniach, które oprócz serwowania kawy i ciastek mają też program kulturalny. I na przykład ułatwiają wymienianie się książkami. Tym razem w ramach mapowania niezależnego handlu i fajnych miejsc w Krakowie zapraszam Was na długą pięć, znów w podwórku, do sklepu modelarskiego i księgarni specjalistycznej Phantom. Ja tam wbijam przy najbliższej okazji, sobie wezmę żołnierzyki. Mają świetny wybór, w tym tanie i bardzo dobrze wykonane zestawy mojej ulubionej firmy Zvezda. Mam je, wezmę jakiegoś Messerschmitta do sklejania, babci może tankietkę. A serio, w czasach beznadziejnych elektronicznych zabawek i ślęczenie nad ekranami można potomstwu i sobie zrobić dobry prezent, który bawiąc uczy. I to nie tylko o wojskowości, bo widziałem różne cywilne modele. Ja akurat lubię partyzantów i rozmaite dziwne formacje militarne, więc się szarpnę na coś z tych militariów. Ale tam są i statki, i cywilne samoloty, i nawet takie zestawy typu farma w początkach XX wieku i tak dalej. No i mają niezły wybór literatury tematycznej. Akurat modelarstwo to takie hobby, przy którym się dużo czyta, a chcąc wiedzieć, na czym świat stoi, sporo takiej wiedzy można wyciągnąć z militariów. No bo nie ukrywajmy, przez XIX-XX wiek to wojskowość nakręcała rozwój przemysłu, rozwój gospodarki itd. A jeszcze bardziej serio. Ten sklep istnieje bodaj od 1990 roku. I robi dobrą robotę edukacyjną. Sam pamiętam, jak sklejaliśmy z ojcem różne czołgi i helikoptery, czy to raczej ojciec sklejał, a ja jak już wszystko wycyzelował, tam podmalował, posklejał, poskładał, to biegałem z takim helikopterem i robiłem pyr, pyr, pyr, pyr, pyr ta no aż do pierwszego potknięcia gleby i epickiej katastrofy helikoptera i jego plastikowej załogi. Ale przez ten czas, kiedy on ślęczał nad detalami, wycinał, kleił, malował, a ja gdzieś tam obok kibicowałem, to on mi różne rzeczy o tych samolotach i helikopterach, o tych czołgach opowiadał. I do dziś to dla mnie bardzo miłe wspomnienie. Więc jak macie bachory, albo jak ja macie takiego wewnętrznego gówniarza w sobie, to już wiecie, co trzeba zrobić z wolnym czasem. A wspominam o tym, dlatego że przesympatyczni właściciele tego interesu, rodzina, to firma rodzinna, nie handlują online i COVID obniżył im dochód. Można pójść zapłacić 14 zł za najmniejszy zestaw z Te są tak fajne, że wszystko działa na złożenie, nie trzeba ich nawet kleić. I jest to taka cegiełka na rzecz lokalnego niszowego kupiectwa, które oferuje coś więcej niż zabawę Pokemonami czy jakimiś innymi rozbudowanymi plastikowymi, elektronicznymi zabawkami, które nie pozostawiają miejsca na własną wyobraźnię. Za parę złotych więcej można kupić sobie naprawdę solidną monografię historyczną, książkę o z Belony, o bitwach, albo z tych jeszcze drobniejszych wydawnictw, które opisują z detalami szczegóły wyposażenia, uzbrojenia i tak Mało gadam tym razem o książkach, zaraz się poprawię. Zanim przejdziemy do tematów książkowych, to posłuchamy najnowszego singla Grupy Wicked Dub Division z Włoch to świetna duboworegowa ekipa Revolutionary Souls. Wydany w październiku, warto poszukać ich na YouTubie, na Facebooku czy wejść na Bandcamp, gdzie oni z kolei robią wyprzedaż plików ze swoimi nagraniami. Się poprawię, bo mój angielski jest w naturalny sposób bardzo jamański, więc jeszcze raz wspomnę ten tytuł: Revolutionary Souls, grupa Wicked Dub Division, dowodzona przez charyzmatyczną Mikaelę Grenę. Ostatni singiel z października, więc całkiem świeży. A teraz trochę o książkach. W moim przypadku wygląda to kiepsko bo zacząłem czytać kolejne tuziny książek i pootwierałem kolejne tuziny tekstów. Stosik hańby rośnie, a jestem w jakimś takim klinczu. Natomiast na naszym profilu znajdziecie sporo linków nowości, ciekawostek, a na naszym blogu w serwisie Substack, przypominam adres tłustysubstack.com, Znajdziecie z kolei teksty Pawła Jasnowskiego i Alicji Beryt. Paweł Jasnowski zajął się książką Witajcie w Ameryce, Lindy Bostrom-Knausgard. Tak, to nazwisko znaczące tutaj. Natomiast Alicja zrobiła fantastyczną robotę, spisując taki raport ze swoich niedawnych lektur. Alicja jest jak zespół Turbo Negro. Jeśli trzymać się metaforyki muzycznej, to znaczy nie wydaje bardzo często nowych rzeczy, ale jak już coś napiszę, to koniecznie trzeba przeczytać. Ja bardzo liczę się z jej opiniami, więc od razu wziąłem sobie z biblioteki, w której pracuję, reportaż Tomasza Grzywaczewskiego, Granice marzeń i jego gdzieś tak zupełnie obok tego, nad czym pracuję, sobie przeczytam, to książka o państwach nieuznawanych tych państwach nieuznawanych, które zafundowała światu Rosja po upadku Związku Radzieckiego i to są takie miejsca jak Naddniestrze, Abchazja i tak dalej, czy też ostatnie para państwa, para republiki Ługańska i Doniecka, bardzo ciekawa rzecz, która też pokazuje, że interesując się światem i pochłaniając kolejne reportaże, często zapominamy, że on ma takie rejony, które działają na innych zasadach niż państwa istniejące, funkcjonujące w społecznościach międzynarodowych i co cenne pokazuje to losy rodzin, poszczególnych ludzi, warunki życia. Nie jest to książka polityczna, ale właśnie reportaż, który nas jakoś zbliża do mieszkańców tych parapaństw, którzy niekoniecznie chcieliby mieszkać w takich dziwnych warunkach, słyszeć świst pocisków nad głowami, no ale tak po prostu się stało. O nich też warto pamiętać nie tylko w święta, a skoro już y, słuchaliśmy przed chwilą Dabu, to teraz posłuchajmy Soulu w wykonaniu Karli Thomas, jednej z y, królowych y, tej muzyki, Karla Thomas zwana była królową Soulu z Memphis, okolicznościowy utwór G. We It's Christmas mm. No i tak, tutaj święta, a ja nadaję o poważnych książkach, literaturze faktu, czy książkach dotyczących dramatycznych wydarzeń, takich jak reportaż Granice Marzeń Tomasza Grzybaczewskiego z wydawnictwa Czarne. A przecież literatura, książki nam służą nie tylko po to, żeby się czegoś dowiedzieć o świecie, ale też często po prostu do eskapizmu, jakiejś rozrywki, tego, żeby się trochę z tych naszych codziennych spraw wyabstrahować i spojrzeć na nie w inny sposób. Dlatego już teraz mogę zapowiedzieć, że niebawem spotkamy się z Adamem Ladzińskim i porozmawiamy o literaturze dystopijnej. To znów nie będą zbyt wesołe sprawy, ale takie może pozwalające się trochę oderwać od tej dystopii, która dzieje się za oknami i pobłądzić gdzieś wyobraźnią a potem z Mateuszem Zemlą, z którym przypomnimy pewien bardzo dobry, ale zapomniany tom opowiadań science fiction, w którym odniesiemy się zwłaszcza do jednego będącego taką socjalistyczną utopią. To może pocieszy. Poza tym prace trwają cały czas. Gdzieś tam w odwodzie jeszcze majaczy rosła sylwetka Macieja Okołowicza, który tutaj ma się pojawić i mamy zrobić takie wielkie podsumowanie książek muzycznych dotyczących tematów okołopunkowych, no ale na blogu dzieje się całkiem sporo jak ktoś się zagrzebie, tak jak ja, to w sukurs przychodzą inni mamy też debiut który się zaraz pojawi debiut w tłustym druku ale autora bardzo już uznanego zasłużonego i aktywnego nie tylko jako krytyka czy tłumacza, ale też jako poety, bo niebawem pojawi się u nas obszerny tekst Tomasza Wojewody, który jest, tak jak wspomniałem, poetą, tłumaczem, romanistą i doktorantem literaturoznawstwa, autorem trzech tomów poetyckich, notatki z Podróży, Lebi Ziemia i Monologii z nosa. Także ten rok z różnych powodów trudny, wymagający, męczący, stawiający zupełnie nowe wyzwania. Dla nas kończy się z jednej strony ogromną ilością roboty i różnych innych robót, bo przecież nie zajmujemy się tylko pisaniem na tłusty druk i pogadankami, ale też ciekawie i takimi efektami naszych tych prac, starań, coraz większe zasięgi, coraz was więcej, bardzo się z tego cieszymy no i pora na jakąś piosenkę tak przeglądam co tam mam głównie mam obrazoburcze, pankowe piosenki albo yy, reggae, czy soul a tym razem postanowiłem wrzucić coś nowego, coś innego nowa fala mało znany artysta nawet nie wiem jak to nazwisko wymówić yy, poprawnie strasznie dużo trudnych nazw nazwisk dzisiaj Blake Solton, and the Martians. Uh, Merry Christmas! Christmas A very special time of year Filled with happiness And a cheer Christmas lights Signal the reindeer Santa Claus Please land here Christmas Breathe on my door Mistletoe Implies more Christmas stockings On my floor Light my fire Lock my door It happens Each year it happens Each year it happens This time each year, this time each year że jesteśmy przy podsumowaniu roku, który szczęśliwie się kończy. Miejmy nadzieję, że ten pandemiczny rok będzie jakąś anomalią w XXI wieku w naszych życiach, że szybko sobie poradzimy z tą okropną epidemią i życie wróci na właściwe tory. To na pewno nie będą te tory co dotychczas to będą już zupełnie nowe warunki, bo będzie się trzeba zabezpieczać na nowe sposoby, wiele w świecie poprawić, wiele niedoskonałości, delikatnie mówiąc niedoskonałości, które ten rok ujawnił, ale też ten rok był dla mnie paradoksalnie szczęśliwy, bo udało mi się zrobić sporo rzeczy zawodowo i też przeżyć wiele miłych chwil, które przywracały nadzieję. To paradoksalnie gdzieś pomiędzy Zamknięciem a ponownym otwarciem różnych przybytków, w których zwykłem spędzać całe dni gdzieś kiedy snułem się po opłotkach Krakowa na rowerze i tak dalej. I zabrzmi to patetycznie, ale muszę się Wam przyznać, że mi przeżyć ten rok pomogła właśnie literatura. Po raz pierwszy od lat sięgałem po poezję, kupiłem sobie wiersze wszystkie Konstantinosa Kawafisa wydane w 2019 roku w bardzo pięknej szacie graficznej i świetnie opracowane edytorsko przez wydawnictwo Austeria. I te wiersze z niewielką pomocą wina pomagały mi w czasie letnich i wiosennych wieczorów. Przeczytałem też całkiem sporo nowości, które wryły mi się w pamięć. Jak gdzieś pewnie wrzucę okolicznościowy post, ale tak, wymieniając na prędce i szybko, na pewno dzika rzecz, Rafała Księżyka, historia polskiego undergroundu, ery transformacji, od której w ogóle zacząłem nadawanie tutaj audycji, na pewno premie górskie najwyższej kategorii Jakuba Kornhausera, z którymi się trzeba będzie zmierzyć i w ogóle z literaturą rowerową się zmierzyć, to tom, który z jednej strony jest prozą poetycką, z drugiej reportażem z okolic Krakowa, z mało znanych, mało uczęszczanych miejsc, z trzeciej też pewnym eksperymentem formalnym, bo eksperymentem na jaźni poddanej jeździe na rowerze. Z kolejnej strony jest to też apoteoza przyrody, zdziwienia, odkrywania świata. Wspaniała rzecz, polecam na kanale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, gdzie pracuję, spotkanie z cyklu Czytelnia Małopolska, miałem tam okazję porozmawiać z autorem, Myślę, że w duży jakiś tekst na temat literatury rowerowej popełnię, ale to wiosną, jak się zacznie tak zwany sezon. W ogóle tu ciekawostka. W tych dziwnych czasach, kiedy musieliśmy pozmieniać nasze nawyki i przyzwyczajenia, rowery okazały się jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku produktów. Producenci i dystrybutorzy nie wyrabiali z zamówieniami. Szczęście w nieszczęściu, sądzę, że wiele... I wielu z nas przerzuci się z podjeżdżania samochodem wszędzie właśnie na rower, który jest naprawdę przyjemnym, zdrowym i mało wymagającym środkiem komunikacji. A czemu warto przesiąść się na rower? O tym przeczytacie w książce Jakuba Kronhausera. Kolejną z najlepszych książek roku jest Halny Gora Jarka, za czołem, o której pisałem na tłustym druku i opowiadałem tutaj tydzień temu więc nie będę powtarzał, ktokolwiek szuka w prozie nowych języków, nowych doświadczeń, ten znajdzie tam dużo rzeczy dla siebie z rozbudowanym wątkiem regionalnym, z takim precyzyjnym oddaniem topografii Nowej Huty i Krakowa. Welczmers Hardcore, Wojciecha Kozielskiego, z kolei punkowe wspominki autorstwa znakomitego dziennikarza, a później animatora kultury, także prowadzącego lokal Baza. Właśnie bazę i tego autora warto też wspierać, bo jak tylko skończą się ograniczenia epidemiczne, to w nowej lokalizacji Kazimierskiej bazy przy ulicy Mostowej będą dziać się rzeczy wspaniałe. Na pewno też Syn Jezusa, Denisa Johnsona, ta książka złożyła mi się w jedno z lekturą Igora Jarka, bo obie prezentują dosyć podobny typ wrażliwości. Całkiem sporo dobrych książek. Nie zawsze pocieszających i budujących dobre samopoczucie, nie zawsze dających nadzieję. Nie zawsze pocieszające, ale ciekawe, innowacyjne pod wieloma względami na wielu poziomach. No a skoro czytam smutne książki, to od czasu do czasu muszę sobie i wam też w trosce o wasz dobrostan puścić wesołą piosenkę tym razem Shonen Knife, żeńska japońska mutacja muzyki Ramon's Prosto z Osaki i piosenka okolicznościowa All I Want for Christmas is... No i tak nam tleciała ta godzina. My w tym roku usłyszymy się pewnie jeszcze raz, 31 grudnia, więc w Sylwestra. No to będzie takie wydanie tłustego druku, gdzie będziemy podsumowywać rok. Ja się postaram, żeby były jakieś atrakcje, na przykład więcej głosów niż tylko mój. No a dziś pozostaje życzyć Wam wesołych świąt, żeby to był udany, przyjemny, pełen wrażeń i dobrej energii czas. Niezależnie od tego, jak te święta spędzacie, czy świętujecie, czy nie świętujecie, to warto przeżyć go w jakiś taki szczególny sposób, choćby czytając, no bo czytanie jest jedną z moim zdaniem podstawowych potrzeb każdego człowieka i mam wrażenie, mam nadzieję, że nie jestem w tym odosobniony. Nie przedłużając, życzę wszystkiego dobrego, przyjemnych chwil w rodzinnym gronie, a jak już się celebracje zakończą, to przyjemnego odpoczynku z książkowymi prezentami. Wielu książkowych prezentów pod choinką. Pamiętajcie, że książka jest najlepszym prezentem na każdą okazję. Na koniec puszczę jeden z moich ulubionych zespołów Slate, i zarazem jedną z najsłynniejszych rokowych kolęd. Nie wiem czy to kolenda. W każdym razie jeden z najsłynniejszych rokowych numerów okołoświątecznych. świątecznych: Merry Christmas, Everybody. Do usłyszenia!